Pańska żona niedawno poroniła, więc jasnym było, że to niespokojna dusza dziecka zaczęła dopominać się uwagi. Jednak jak to możliwe, skoro spędziła płód przed orzenkiem? Wyszła za burmistrza i ponownie zaszła w ciążę, po czym znów poroniła? Nie rozumiem. Bez pudła, Sargiorze, bez pudła. Pochwalił go mak. Pierwsze dziecko nieślubne stało się ciężarem i pozbyto się go. Z tego powodu wróciło do świata żywych jako szukający pomsty poroniec. Nie objawiał on jednak swych mocy, aż do momentu, kiedy kobieta zaszła w ciążę po raz drugi. Tym razem pochodzącą z małżeńskiego łoża. Fakt ten musiał aktywować prześladującego ją ducha poprzedniego dziecka. Czyli to widmo sprawiło, że moja żona straciła nasze dziecko? Burmistrz odjął kielich od ust. Wiadomość, że to duch zabił jego potomka, sprawiła, że był na skraju załamania nerwowego. Wszak był już niemłody. Niekoniecznie. Bardziej prawdopodobnym jest, że pańska żona po zabiegu uzna chorki. Będzie miała problemy z donoszeniem ciąży I jest to problem natury czysto fizycznej, a nie magicznej Tego już było za wiele dla burmistrza Nieszczera miłość, oszustwo, zdrada, widmo porońca, strata dziecka i brak perspektyw na kolejne Doprowadziły go do szaleństwa Burmistrz wpadł w furię Ją targać się za wąsy i rwał garściami włosy z głowy. Oczy i twarz nabiegły mu krwią, także zdawało się, że gałki eksplodują. Zaczął wrzeszczeć, potem przeklinać, nie oszczędzając nikogo ani niczego. Żony, obmierzłego świata, a i recyla. Następnie dopadł karafkę karawkę z winem, wypił resztę jej zawartości i roztrzaskał puste naczynie o podłogę. Walił pięściami w stół i w swoją pierś. Kopnął stolik tak, że przekoziołkował przez cały pokój, rozrzucając ser, masło i chleb. Garniec miodu roztrzaskał się i utworzył lepką kałużę. Sargier chciał go pochwycić i żelaznym uściskiem uspokoić pogrążonego w szale mężczyznę, ale Marsim położył mu rękę na ramieniu i dał znak, żeby zostawić burmistrza i przeczekać, aż atak minie. Trwało to kilka minut. Wreszcie zziajany burmistrz padł na sofę. Mężczyźni czekali, aż dojdzie do siebie. Jedyną dobrą wiadomością może być fakt, że dzieci poczęte w małżeńskim łożu rzadko stają się demonami. Częściej stają się kłobukami. Należy więc próbować, powiedział Marsim, a w odczuciu Sargiora nietaktowne pocieszenie nie licowało z majestatem maga. Popróbuję, psiajucha! Popróbuję! Sapnął burmistrz? i spojrzał groźnie w stronę zamkniętych drzwi prowadzących do sypialni. Na nas już czas, rzekł Mac i wstał z fotela. Wkrótce zacznie świtać. Radzę porozmawiać z małżonką i ustalić prawdziwego ojca. Gdy się odnajdzie, z jego pomocą będę mógł odesłać demona. Póki co... Zachowałbym wyjątkową czujność, szczególnie po zmierzchu. Jeszcze dziś wieczorem ojciec będzie gotowy do egzorcyzmów, wysyczał wściekle burmistrz. Po jego policzkach ściekały łzy. Trudno było ocenić, czy to z żalu nad sobą, czy ze złości. — Tedy czekam na wiadomość — powiedział Marsim i skierował się w stronę drzwi wyjściowych. Sargior podążył za nim. Czy zakon może zachować to, co się tu dziś wydarzyło w tajemnicy? Zapytał ostrożnie burmistrz. Wolałbym, żeby ludzie nie plotkowali na mój temat. Muszę dbać o opinię. Zarówno ja, jak i zapewne mój pomocnik. Nie będziemy rozpowiadać tego, co dziś ujrzeliśmy, ani tego, czego się dowiedzieliśmy. Rzecz jasna, odwdzięczę się za dyskrecję. Rzecz jasna, potaknął mak. Gdy schodzili do części administracyjnej ratusza, uszu mężczyzn dobiegł huk wyważanych drzwi. Kiedy znaleźli się na Majdanie, usłyszeli przeciągły jęk. I krzyki kobiety. Tragiczne zakończenie, podsumował Sargior. Bardzo nieprzyjemna sprawa. Cóż począć? Takie rzeczy się zdarzają, skonstatował starzec. Chyle czoło przed twymi zdolnościami dedukcyjnymi, powiedział Sargior. Gdybyś przeżył tyle lat, co ja... Również wszystkiego byś się domyślił. Wystarczyło przyjrzeć się dokładnie tej młodce, jej figlarnym oczom i porównać ją do brzucha tego i wąsa tego burmistrza. Zapadło milczenie. Towarzysze stanęli obok kapliczki i szubienicy, przy której się spotkali. Wstąp przy najbliższej okazji. Do klasztoru. Za tak świetną pracę należy ci się nagroda. Oczywiście dostaniesz także gratyfikację zatrzymania języka na wodzy. Sargierowi mocniej zabiło serce. Propozycja nagrody obudziła w nim nadzieję. Przyjdę, jak tylko nieco odeśpię. Mądrze, odparł mak i wyciągnął z zapazuchy kamień teleportacyjny. — Marsimie? — Słucham, Sargiorze. — Skąd wiedziałeś wtedy, gdy rzucałeś mi kostur, że będę w stanie go użyć? — Wyczułem w tobie dar, chłopcze — odparł starzec. — Gdybyś żył tyle lat, co ja, również widziałbyś i czuł wiele rzeczy. Bywaj, bywaj. Mak dotknął kamienia i zniknął bez najmniejszego szelestu. Sargior stał chwilę samotnie, po czym ruszył w kierunku karczmy. Wisielec na szubienicy wciąż delikatnie się kołysał. Rozdział. Dwudziesty Na oczach Sargiora wstawał nowy dzień. Choć słońce pojawiło się już nad horyzontem, było jeszcze szaro i chłodno. Czuł się bardziej obolały niż zmęczony. Dokuczały mu zakwasy, szczególnie w mięśniach nóg. Gardło sygnalizowało pierwsze symptomy przeziębienia. Potłuczenia wyniesione z areny bolały jeszcze bardziej i każdy ruch przychodził mu z trudem. Wino, biały proszek i nieprzespana noc spowodowały ponadto ból głowy. Kroczył pustą ulicą. Ludzie dopiero budzili się ze snu i przygotowywali do rozpoczęcia kolejnego dnia pracy. Był pogrążony w głębokiej zadumie, wspominał nocną przygodę i niezwykłe jej zakończenie, zaaferowany myślami nie zauważył ruchu w bocznej, ciemnej uliczce, szybkiego i zdecydowanego. Z zaułku ktoś wyskoczył i zaplótł wokół szyi sargiora cienki rzemek. Zaatakowany sargior sięgnął do gardła, ale rzemień przylegał zbyt szczelnie, by dało się wsunąć pod niego palce. Starał się poluzować uchwyt napastnika, jednak ten szarpnął i docisnął garotę jeszcze mocniej. Sargior stracił dech. Czuł, że jego płuca zaraz eksplodują. Wiedziony instynktem, podniósł lekko nogę. I sięgnął do cholewy. Wyciągnął z niej srebrne żebro Lorima i zamachnął się nim do tyłu. Nóż wbił się w ciało i uchwyt zelżał. Sargier odskoczył szybko i zaczerpnął gwałtownie łyk życiodajnego powietrza. Dysząc przyjrzał się napastnikowi. Okazał się nim łysy mężczyzna odziany w nogawice i szeroki kabat Agresor wlepił w Sargiora ponure i chłodne spojrzenie, stalowych oczu. — Psia mać! — rzekł spokojnie, głębokim i złowieszczym głosem. — Mogłem przejechać ci gardzieli Majchrem. Te stare nawyki kiedyś mnie zgubią. Sargior poczuł strach. Wiedział, że jest w zbyt lichej kondycji, by stawić czoła zawodowemu mordercy. Bał się o swoje życie. Postanowił schować dumę do kieszeni i najzwyczajniej w świecie salwować się ucieczką. W tym samym momencie zabójca bez najmniejszych oznak bólu wyciągnął z uda zatopiony w nim do połowy nóż. Korzystając z tej chwili, Sargior sięgnął do sakwy Postanowił użyć teleportu, gdyż wątpił, czy obolałe nogi sprostają ucieczce. Łysy mężczyzna wykonał ruch ramionami i dłońmi, jakby strzepywał z nich krople wody. Po obu jego rękach pojawiły się dwa krótkie srebrne miecze. Na płazie jednego z nich widniały runy, a drugiego szlaczki, podobne do pisma arabskiego. Nim jednak morderca zdążył zrobić z nich użytek, Sargior na oślep namacał płaski kamień teleportacyjny. Wyciągnął go i w niezwykłym pośpiechu dotknął go drugą ręką. Modląc się jednocześnie zdolności byłego posiadacza ciała, wzięły górę nad jego dyletantyzmem. Nastąpił błysk, a zaraz po nim ciemność. I ból brzucha. Znalazł się w komnacie wymagającej gruntownego remontu. Gołe kamienne ściany kruszały. Meble, choć widać było, że wyszły z pod ręki doświadczonego fachowca, zbutwiały i rozpadały się. Wszystko było pokryte kurzem i pajęczynami. Sargior spojrzał na kamień teleportacyjny. I zrozumiał. W pośpiechu użył kamienia znalezionego w podziemiach wschodniej świątyni. Zamiast do wieży żilona przeniósł się do nieznanego mu i najwyraźniej opuszczonego dworzyszcza. Przeklął w duchu swój los i zaczął rozglądać się za wyjściem z mrocznej komnaty. Co też podkusiło mnie, by trzymać w jednej sakwie cały mój dobytek? Wyrzucał sobie, myszkując po pomieszczeniach. Po krótkim rekonesansie stwierdził, że znalazł się w starym dworze. Usiadł na starym Karle, który zaskrzypiał przeciągle w akcie protestu i oddał się rozpaczy. Nie wiedział, gdzie jest. Może znajdował się o dzień drogi od Waren? A może kilka tygodni? Czuł się zagubiony i bezradny. Nagle z zadumy wyrwał go hałas. Grobową ciszę przerwał odgłos, jakby ktoś ciężki biegał po podziemiach dworu. Sargior był zdesperowany i postanowił sprawdzić, kto oprócz niego znajduje się w opuszczonym dworzyszczu. Liczył na to, że czegoś się dowie. Kierując się do źródła rwetesu, zszedł po schodach do pomieszczenia, które przypominało katakumby. Im bardziej zbliżał się do źródła rumoru, tym wyraźniej słyszał, że powodują go dwie istoty ludzkie. Jedna ciężka oraz bardzo hałaśliwa, druga zwinna i prawie całkowicie zagłuszana przez pierwszą. Następnie usłyszał ryk który zmroził mu krew w żyłach. Potem jego uszu dobiegł odgłos upadającego z wielką mocą ciała. Sargior domyślił się, że dwie postacie najprawdopodobniej ze sobą walczą. Wkrótce znalazł się w wielkiej, ciemnej sali. Pomieszczenie było oświetlone jedynie pojedynczymi promieniami wschodzącego słońca, które wpuszczały wąskie, ostrołukowe okna. Wszystko umilkło. Gdy wzrok Sargiora przyzwyczaił się do półmroku, jego oczom ukazał się niecodzienny widok. Sala była duża, a na jej środku znajdował się sarkofag z odrzuconym na bok wiekiem. O sarkofag opierał się plecami czarnowłosy mężczyzna. Trzymał się za szyję, z której płynęła strumykiem po jego ramieniu krew i skapywała na posadzkę. Ranny nagle upadł na kolana, a następnie zwalił się na plecy. Obok niego leżało monstrum. Duża głowa, osadzona na zwalistym, przypominającym beczkę ciele, tonęła w burzy czerwonych włosów. Nienaturalnie długie ręce, zakończone pazurami, uwalanymi w świeżej krwi, Kontrastowały z przykrótkimi nóżkami. Sargior doskoczył do rannego i wtedy rozpoznał w nim Stan Greta, którego miał okazję poznać w drodze powrotnej z zakonu magów ognia. Widząc, że kałuża krwi robi się coraz większa, zaczął szperać w swej sakwie. Z samego jej dna wyciągnął pogięty zwój z symbolem krzyża i strzałki. Tym razem... Pochwalił siebie w myślach za to, że w jednej kabzie trzyma cały swój dobytek, uspokoił oddech, zamknął oczy i wykonał znany mu już ruch. Kiedy palec dotknął papieru, na mężczyznę spłynęła niebieskawa aura, rozjaśniając i topiąc w błękicie całą salę. Zjawisko to nad wyraz piękne. Trwało tylko kilka sekund. Gdy czar dobiegł końca, Sargior obejrzał szyję kruczo mężczyzny. Rana zasklepiła się, ale blizna była świeża i co tu dużo kryć, szpetna. Zadowolony z siebie Sargior rzucił trwożne spojrzenie w stronę bestii. Jednak w miejscu, gdzie wcześniej spoczywało monstrum, teraz Leżała młoda, licząca nie więcej niż dwadzieścia wiosen kobieta. Była rudowłosa i półnaga. Jej łono i uda zasłaniała jedynie brudna szmata, która kiedyś mogła uchodzić za giezło. Natomiast reszta powabów, choć ubrudzona krwią i kurzem, przykuwała wzrok Sargiora na perwersyjnie długą chwilę. Zaletą dłuższej obserwacji był fakt, że dostrzegł rytmiczny i spokojny ruch klatki piersiowej. Kobieta oddychała, a więc żyła. Kiedy Sargior nasycił wzrok, a widział kobiece wdzięki na żywo i w całej okazałości po raz pierwszy w życiu, zwrócił spojrzenie na rannego. Ten otworzył gwałtownie oczy, drgnął, sięgnął ręką poleżący opodal miecz, ale poznając twarz swego zbawcy, poniechał zamiaru. – dzieju nie spodziewałem się ciebie. – Ja też nie spodziewałem się swej obecności tutaj – odparł ponuro Sargior. Czarnowłosy mężczyzna powstał, pomacał się po szyi i syknął. Rana była głęboka. Gdybym tu został, wykrwawiłbym się na śmierć. Cieszę się, że mogłem pomóc. Aczkolwiek nie planowałem tego, rzekł Sargior, choć w rzeczywistości wcale się nie cieszył. Użyłeś magii? indagował Do furman — Zwoju! — przytaknął Sargior. — Wielki zwój leczenia! — rzekł z uznaniem odratowany. — Jakże użyteczne zaklęcie! Sargior pokiwał głową. — Co tu robisz? — zapytał po chwili. — Mógłbym zadać ci to samo pytanie — odparł czarnowłosy mężczyzna, schylając się po swój miecz. Nie odpowiada się pytaniem na pytanie, szczególnie osobie, która uratowała ci życie. Masz słuszność, mostardzieju. Nim jednak odpowiem, pozwól, że zadbam o moją niedoszłą morderczynię. W pierwszym momencie Sargior spodziewał się, że jego towarzysz odetnie kobiecie głowę i napcha jej do ust żelaza, albo wbije w serce osinowy kołek. Albo spali. Nic podobnego jednak się nie stało. Mężczyzna pochylił się nad głową niewiasty, odsunął jej wargi i przyglądał się zębom. Następnie dokładnie obejrzał jej dłonie. Kobieta wyglądała bardzo ponętnie. Sargior czuł się skrępowany, ale nie umiał oderwać wzroku. Po oględzinach mężczyzna podszedł do sarkofagu i wyciągnął z niego starą płachtę, którą wspaniałomyślnie okrył bezbronną niewiastę. Wyciągnął też coś jeszcze. Coś, co wyglądało na notes. Jednak szybko schował zdobycz w wewnętrznej kryjówce nabijanej ćwiekami katany. – Wracając do twojego pytania – podjął – jestem wiedźminem. Właśnie wykonywałem wyjątkowo trudne i delikatne zadanie. Gdyby nie twoja interwencja, nie podołałbym. Delikatne zadanie? Zdziwił się Sargior. Delikatne. Politycznie. Nie wnikaj, nie mogę ci nic więcej powiedzieć. Rozumiem. Na zewnątrz przed dworem czekają na mnie ludzie. Zależy im na tej dziewczynie, a ja mam zamiar im ją oddać, zgodnie z umową. Nie widzę przeszkód. Świetnie. A teraz powiedz mi, kto cię tu przysłał? Skąd wiedziałeś o moim zadaniu? Jaki masz zamiar i cel? Zaskoczony natłokiem pytań, Sargior stwierdził, że Wiedźmin jest zbyt ciekawski. Znalazłem się tu przypadkiem, odparł krótko. Nie wnikaj. Znalazłeś się przypadkiem, zaśmiał się czarnowłosy mężczyzna. W opuszczonym dworzyszczu, tuż przed świtem i będąc świadkiem, jak zdejmuje klątwę z niewiasty, nieomal przypłacając to życiem. Ot, zaskakująca koniunktura, że nie wspomnę, dodał po chwili Wiedźmin, o tym, jak się tu dostałeś. Wszak jest tu tylko jedno wejście, a ono jest pilnie strzeżone przez czekających na mnie ludzi. Powiedz mi, jak daleko stąd do Waren? Przerwał mu Sargior. Niedaleko, niecałe pół dnia jazdy w kierunku zachodnim. W takim razie bierz dziewczynę, ja nie mam w tym przedsięwzięciu żadnego interesu. Pragnę jedynie dostać się do miasta. – rzekł rozbawiony Wiedźmin. – Nie bądź rozeźlony, sam musisz przyznać, że mam powody do podejrzeń. Ale nie będę frasował osoby, dzięki której jeszcze dycham i chodzę po tym świecie. – Dzięki. – Mało tego. Pragnę się odwdzięczyć. – Tak się składa, że gdy tylko stąd wyjdę, oczywiście z nią. – skinął głową na kobietę. – Ruszymy wraz z eskortą na północny gościniec. Jak ci wiadomo, z niego już blisko i do Waren, i do zakonu. W Sargiora wlała się nadzieja. Jest możliwość odprowadzenia mnie do zakonu magów ognia? Oczywiście, powiedział Wiedźmin i uśmiechnął się bystro. Sargior nie zwrócił jednak na to uwagi, zadowolony z pomyślnego obrotu sprawy. Kiep bym był, gdybym odmówił ci tak skromnej przysługi. Wiedźmin wziął niewiasta na ręce i mężczyźni opuścili katakumby. Po chwili znaleźli się na małym dziedzińcu, solidne, żelazne drzwi wyprowadzające z dworzyszcza były zamknięte. Wiedźmin zastukał w nie i zawołał Otwierać niecnoty. – Bo księżniczka się przeziębi i będzie marudna! Po chwili dał się słyszeć szczęk i trzask. Drzwi rozwarły się, pchane przez dwóch rycerzy w pełnych zbrojach. Stała tam pokaźna kareta, obok niej zaś nie młody już mężczyzna z twarzą podobną do pyska buldoga. Ubrany był bogato i na modłę kupiecką po facjacie można było jednak poznać, że był urzędnikiem. Przy karecie stało ponadto czterech zbrojnych rycerzy. Opodal pasło się sześć okulbaczonych wierzchowców. Na koźle przysypiał woźnica. Zwyczajny, jakich wielu na świecie. Wiedźmin szybko umieścił młodą kobietę w karecie, następnie widząc pytający wzrok rajcy ją tłumaczyć obecność Sargiora. Przedstawił go jako swojego zaufanego wspólnika i poręczał za niego głową. Urzędnik wzruszył tylko ramionami. Wszedł do karety i upewnił się, że niewiasta jest cała i zdrowa. Widać było, że nie wierzył w powodzenie Wiedźmina i był szczerze zaskoczony rezultatem. Następnie skinął na rycerzy. Zbrojni wnet wskoczyli na konie i otoczyli karetę. Mężczyźni weszli do karety, po czym woźnica strzelił z bicza i cmoknął. Ruszyli. Wnętrze pojazdu było na tyle przestrzenne, by zasiedzeniami ułożyć wciąż nieprzytomną niewiastę. Plecami do niej siedział mężczyzna o twarzy buldoga. Naprzeciw niego obok siebie, spoczywali Sargior i Wiedźmin. Żywa Aby? Zapytał sucho rajca. Żywa dzieju. potaknął Wiedźmin. Jeno w szoku i zamroczona. Na wieczór powinna odzyskać zmysły. Nie muszę przypominać tobie, dodał po chwili urzędnik, ani twojemu nowemu kompanowi, że obowiązuje was całkowita tajemnica. Nakaz milczenia, ani słowa o tym, co zlecił król, ani słowa. Zgodził się czarnowłosy mężczyzna. Sargior jedynie pokiwał głową. Czuł, jak zmęczenie bierze nad nim górę. Głowa opadła mu na pierś, kołysanie wprawiło go najpierw w lekką drzemkę, nie zważając na obecność mężczyzn i nie całkowicie ignorując zasady dobrego wychowania, zapadł w głęboki sen. Rozdział 26. Towarzysz podróży z ciebie żaden mostardzieju. – usłyszał Sargior i poczuł mocne szarpnięcie. – Przespałeś całą drogę, a jedyne, co od ciebie usłyszeliśmy, to przeciągłe chrapanie i rzężenie. – Ale nie turbuj się – dodał po chwili Wiedźmin. – Widać, miałeś tęgi po temu asumpt. – Dziękuję za wyrozumiałość. Odpowiedział rozespany Sargior, trąc oczy i ledwo otwierając sklejone wargi. Kareta wraz z eskortą się zatrzymała. Sargior wysiadł. Wysiadł też czarnowłosy mężczyzna. Zakon magów ognia już blisko. Drogę znasz? Znam. Tedy bywaj, dzieju. Może kiedyś. Nadarzy się okazja, bym spłacił twój dług. Bywaj. I wolałbym, żeby okazja się nie nadarzyła. Bez urazy. Wiedźmin uśmiechnął się. I jednym susem wskoczył do karety. Woźnica chlasnął batogiem i cmoknął. Konie ruszyły. Sargior, pomimo zesztywniałego karku, odczuł pozytywny wpływ drzemki. Czuł się znacznie lepiej. Sądząc po wysokości słońca, przespał cały ranek. Mężczyzna szybko odnalazł ścieżkę prowadzącą do zakonu. Zmierzając do klasztoru, postanowił jak najszybciej wejść w posiadanie łzy a wochę. Nowy świat. Z początku atrakcyjny. Już mu obmierzł. Parokrotnie narażał życie i zdrowie. Nieraz zebrał Cięgi. Był ścigany i osaczany przez bezwzględnego zabójcę i co rusz wpadał w coraz to bardziej kuriozalne kłopoty. Koniec z tym, przekonywał sam siebie. Zdobędę tę głupią łzę, bezzwłocznie zaniosę Żilonowi i wracam do domu. Jak powiedział, tak uczynił. Przechodząc przez bramę zakonu od razu zaczął pytać nowicjuszy o Marsima, Wszyscy kręcili głowami i twierdzili, że nie mają pojęcia, gdzie się znajduje. Rozdrażniony Sargior w końcu dopadł maga osobiście. Miał dużo szczęścia, gdyż mag ognia wyłonił się z biblioteki i żwawo kierował w stronę wychodków. Sargior niemalże na niego wpadł. — Sargiorze, witam, witam. Czy aby się wyspałeś, jak to miałeś w zamiarach? — Nie do końca. Odrzekł. Miałem po drodze kilka nieprzyjemności. Wy młodzi zawsze natrafiacie na, jak to określiłeś, nieprzyjemności. Taka specyfika wieku i prawo młodości. Zresztą sami się prosicie. Podróże i chęć przygody nęcą i kuszą. Pamiętam, jak kiedyś Dekart. Ja o nic się nie prosiłem. Przerwał mu Sargior, choć wiedział, czym to grozi. Mnie przygoda po prostu kopnęła w dupę. Czasem bywa i tak, skonstatował Marsim. Z czym do mnie przybywasz tym razem? spytał i przestąpił z nogi na nogę. Sargior zebrał w sobie odwagę i postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Potrzebuję łzy, a wochę. Wiem, że można ją dostać tutaj, w zakonie ognia. Staruszek zmrużył błękitne oczy i przyjrzał mu się uważnie. Prawda? Można ją dostać. Zgodził się. Ale nie, jak to niektórzy mówią, na piękne oczy. Co muszę zrobić? naciskał Sargior. Musisz zdobyć zaufanie dwóch magów zakonu ognia. I przejść test. Sargior poczuł, że traci cierpliwość. Kolejny test, kolejne zadanie, które może się dla niego skończyć śmiercią lub inną przypadłością, której nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić. Opanował się jednak. Nie chciał przekreślać swoich szans. Czy ty i Dekart możecie poświadczyć